To są informacje polskiego radia 24. Po świętach bez zmian jest nowy komunikat ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Iran i USA liczą wojenne straty. Koszty rosną po obu stronach. Bilans przygotował nasz reporter. Po wczorajszych wichurach służby wciąż w terenie sprawdzimy, jak idzie naprawa uszkodzonych linii energetycznych. Minęła 13 Aleksandra Kozera. Zapraszam. Ceny paliw po świętach na razie bez zmian. Ministerstwo energii opublikowało maksymalne stawki, które będą obowiązywały jutro. I to te same ceny, które widzieliśmy na stacjach w święta. Litr 95 kosztuje i będzie kosztował 6,21, 98, 6,82 a diesel i 7,87 groszy za litr. W tym tygodniu rząd rozważy, czy i jak ograniczyć turystykę paliwową. Ceny na naszych stacjach są najniższe w Europie, co przyciąga. Niemców, Czechów czy Słowaków. W grę wchodzą różne rozwiązania, od podwójnych cenników do limitu sprzedaży paliwa dla obcokrajowców. Teraz to, co kształtuje ceny paliw, czyli trwająca wojna na Bliskim Wschodzie. Iran i Stany Zjednoczone równocześnie ogłaszają zwycięstwa w wojnie w Zatoce Perskiej. Jednak zniszczenia w Iranie i państwach Zatoki rosną podobnie jak koszty dla USA. Wojna narracyjna była dobrze widoczna po akcji ratunkowej załogi amerykańskiego myśliwca zestrzelonego nad Iranem. Waszyngton uznał operację za sukces, bo odzyskał lotników z terytorium przeciwnika. Teheran pokazywał z kolei zdjęcia zniszczonych maszyn i mówił o amerykańskiej porażce. Jednocześnie rachunek wojny rośnie po obu stronach. USA tracą samoloty, śmigłowce, zapasy pocisków i część możliwości przyszłych operacji, a irańskie uderzenia dosięgają także baz i infrastruktury w państwach Zatoki. Iran ogłasza odporność, ale jego inflacja przekroczyła 50%, a naloty uderzają w huty, petrochemię i główne złoża gazu. Propaganda sukcesu coraz Coraz bardziej przesłania więc realne koszty wojny. No, o czym informował Wojciech Cegielski z redakcji międzynarodowej polskiego Radia 24. Rząd zaniepokojony doniesieniami o kłopotach Zonda Krypto. Dziennikarze Mani.pl i Wirtualnej Polski informują, że największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością. Mowa jest o spadku rezerw bitcoinów giełdy o 99%. Oby nie sprawdziły się czarne scenariusze, mówi polskiemu radiu wiceminister sportu Piotr Borys. Polityk Koalicji Obywatelskiej przypomina, że to prezydent Karol Nawrocki dwukrotnie zawetował ustawy regulujące rynek krypto walut. Prezydent wetując ustawę spowodował, że Polska jest ostatnim krajem bez kontroli. Kanef jest po to, żeby dać system wczesnego ostrzegania. Jeżeli coś złego dzieje się, wówczas klienci są ostrzeżeni. I za tą sytuację, oby się nie sprawdziły czarne scenariusze, odpowiada absolutnie pan prezydent Nawrocki. Prezes Zonda Krypto, Przemysław Kral, odpiera zarzuty dziennikarzy Mani.pl i Wirtualnej Polski. W mediach społecznościowych zapewnia, że zarządzana przez niego firma jest, to cytat, stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem. Służby walczą ze skutkami wczorajszych wichur. Ponad pół tysiąca odbiorców w Lubelskiem wciąż nie ma prądu. Usterki występują głównie na południu województwa, mówi dyrektor lubelskiego oddziału PGE Dystrybucja Marek Szpos. Lubelskie mamy czyste. Mamy w Białym Podlaskiej około 73 odbiorców bez prądu, siedmiu w Radzeniu. Dużo większy problem jest w Zamojskim, bo w Chemskiej jest około 400 i w sumie 513 w województwie zamojskim. Podobnie jest na Podlasiu, tam także ponad 500 odbiorców. Nie ma prądu, awarie mają zostać usunięte do końca dnia. Na wschodzie wichury, a w Tatrach pełnia zimy, mieszkańcy i turyści muszą być gotowi na kolejne opady śniegu. Jutro na Kasprowym Wierchu dopada 10 cm. W górach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Warunki są bardzo trudne. Najbardziej niebezpiecznie jest w rejonie rysów, słyszymy od toprowców ze zwiadu lotniczego wynika, że najbardziej niebezpiecznym miejscem, jaki teraz tutaj typują, no to Dolina Rybiego Potoku powyżej Czarnego Stawu pod Rysami, czyli najbardziej złakniony cel turystów, bo to najwyższy znak graniczny w Polsce. Także te rysy są akurat rzeczywiście teraz w sektorze najbardziej niebezpiecznym. Ostrzega Witold Cikowski z Topru. Dodatkowym zagrożeniem jest bardzo silny wiatr. Na Kasprowym Wierchu Pory wysięgają 120 km na godzinę. Ratownicy odradzają wędrówki.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 Poza górami wciąż silnie wieje także na wschodzie w porywach do 70 km na godzinę. Przypomnę, że alerty IMGW obowiązują do wieczora od Podlasia aż po północ Podkarpacia. Na Podlasiu dodatkowo pada deszcz ze śniegiem, a w centrum i na południowym wschodzie sam deszcz. Na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 13 w Lubuskiem. Klimat. Silny wiatr skutecznie oczyszcza nam powietrze. W niemal całym kraju jego jakość jest bardzo dobra lub dobra, tylko w Częstochowie umiarkowana. A co z energią? Ponad 60% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Magazyny są pełne, możemy dowolnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Klimat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 Po reklamie. Autopromocja.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 Zapraszamy. Marta Hoppe i Patryk Michalski. Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. Już prawie 8 minut po godzinie 13. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Witam po świątecznej przerwie i od razu zapraszam na komentarze do najważniejszych wydarzeń w kraju i na świecie. Dwoje spośród sześciorga sędziów wybranych 13 marca przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego ma rozpocząć pełnienie swoich obowiązków. Chodzi o Magdalenę Będkowską i Dariusza Szostka, od których prezydent w ubiegłym tygodniu odebrał ślubowanie. Pozostali wciąż nie otrzymali zaproszenia od Karola Nawrockiego. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. No i co w tej sytuacji? Czy osoby te zostaną dopuszczone do orzekania? No w koalicji rządowej są wciąż politycy, którzy wierzą, którzy mają nadzieję, że prezydent zmieni zdanie i jednak odbierze ślubowanie o od te czworga sędziów, których do tej pory nie zaprosił do pałacu na tę uroczystość. Grupa ta jednak jest coraz mniejsza, coraz więcej mówi, coraz więcej polityków koalicji rządowej mówi o tym, że no nieunikniony jest plan B i złożenie tego ślubowania na przykład przed notariuszem, a więc bez obecności prezydenta, bo przypomnę, że ustawa mówi o tym, że to ślubowanie. Trzeba złożyć wobec prezydenta, więc część ekspertów i polityków w koalicji rządowej interpretuje to w ten sposób, że obecność prezydenta nie jest do tego wymagana. Rzeczniczka koalicji obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że jest to ostateczność, po którą trzeba będzie sięgnąć wobec braku współpracy ze strony prezydenta. Rozwiązania siłowe, rozwiązania zaostrzające spór pomiędzy Sejmem, rządem a panem prezydentem są ostatecznością. No ale niestety pewnie na tym się zakończy, bo Pan Prezydent nie wykazuje żadnej woli współpracy. Choć oczywiście koalicja rządowa przyznaje, że wolałaby uniknąć się tego wariantu, nazwijmy go w ten sposób siłowego, no bo jedno to złożenie ślubowania, a drugie to też wprowadzenie w jakiś sposób tych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego i dopuszczenie ich do orzekania. Jest oczywiście kilka wariantów na stole jeśli chodzi o ten plan B, no ale poseł klubu Centrum Norbert Pietrykowski przedstawia jeszcze własny plan, a mianowicie złożenie ślubowania przed prezydentem, ale Andrzejem Dudą. Chciałbym tutaj pójść tokiem ministra Boguckiego. Skoro minister twierdzi, że pan prezydent Karol Nawrocki ma dwa wakaty, które właśnie uzupełnił, a poprzedni prezydent miał cztery wakaty, których nie uzupełnił, to może poprośmy pana prezydenta Andrzeja Dudę, bo były prezydent to też prezydent, poprośmy, żeby uzupełnił te cztery wakaty i niech sędziowie złożą ślubowanie przed prezydentem Andrzejem Dudą. No z taką koncepcją to chyba jeszcze się nie spotkaliśmy. Ciekawe co na to wszystko prezydent Andrzej Duda. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada natomiast że każda inna forma złożenia tego ślubowania bez obecności prezydenta chodzi o prezydenta Karola Nawrockiego będzie oznaczać, że ci sędziowie nie będą sędziami. Poseł tej partii Zbigniew Kuźmiuk mówi, że wybór całej szóstki, który został dokonany 13 marca był niezgodny z przepisami, a prezydent S. zdecydował się przyjąć ślubowanie od dwojga osób tylko dlatego, aby Trybunał mógł normalnie funkcjonować. Wyższy cel konstytucyjny, zrealizowanie tego celu, czyli zapewnienie trybunałowi i normalnego funkcjonowania 11 sędziów, 11 to jest pełny skład, może podejmować decyzje i to zdecydowało, mimo tych poważnych wątpliwości dotyczących sposobu wyboru całej szóstki. Nie ulega wątpliwości, że, że to po stronie Kancelarii Sejmu leży w tej chwili piłka. No bo PIS uważa, że marszałek nie odpowiedział na korespondencję wysłaną przez prezydenta i nie wskazał w miejsce, których sędziów wybrani zostali, zostali, zostali określoni sędziowie. Dlatego prezydent, jak mówią politycy Pisu, musiał samodzielnie wybrać dwójkę sędziów, od których, wybrał, od których odebrał ślubowanie. Natomiast politycy koalicji rządowej odpowiadają, że prezydent po prostu wybrał, odebrał ślubowanie od dwóch osób. Dlatego, że gdyby odebrał to ślubowanie od czterech osób, to prawo i Sprawiedliwość straciłoby wkrótce większość w Trybunale Konstytucyjnym. Michał Fabisiak, prosto z Sejmu, nasz reporter o chaosie, bałagania, może trzeba powiedzieć i określić to wprost, kryzysie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Michale, bardzo dziękuję. Dziękuję również. A z nami już pan doktor habilitowany Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry panie profesorze.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 są gdzieś tam yy, planowane, no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 Życzę. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. Najpierw człowiek, szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo.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 Minęła 13.30, Aleksandra Kozera, zapraszam. Prezydent domaga się od rządu zaskarżenia unijnej umowy z państwami Mercosur. Karol Nawrocki w liście do premiera Donalda Tuska przypomina, że jego gabinet zobowiązał się, że prześle skargę w tej sprawie do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Do listu dołączam gotowy projekt takiej skargi. Wszystko jest gotowe, wystarczy tylko działać. Unijna umowa z państwami Mercosur pozwala na e, import taniej żywności z państw Ameryki Południowej. Przeciwko jej ratyfikacji głosowały m.in. Polska, Francja i Austria. Przedstawiciele rządu zapowiadali, że rozważają zaskarżenie zapisów porozumienia do TSUE. Strategiczna dla eksportu irańskiej ropy wyspa Khark jest atakowana, informuje irańska agencja MER. W rejonie instalacji naftowych słychać wybuchy, czytamy w komunikacie. Siły amerykańskie ostrzelały wyspę w połowie marca. Wówczas celem były wyłącznie obiekty militarne. W marcu media informowały, że Donald Trump rozważał atak na Khark. W ten sposób miał wywrzeć presję na Iran i zmusić go do ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Blokada cieśniny Ormus to problem nie tylko dla kierowców, ale i dla branży lotniczej. Odczuwa ona boleśnie skutki wzrostu cen paliw, a w wielu przypadkach także ich niedoboru. Jako pierwsze tego typu problemy zgłaszają włoskie lotniska. W Polsce dostawy paliw nie są zagrożone, mówi rzecznik portu Poznań-Ławica Marcin Wesołek.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 Aleksander Miszalski apeluje do swoich zwolenników, by nie uczestniczyli w referendum dotyczącym jego odwołania. Mieszkańcy Krakowa zdecydują o losach prezydenta i Rady Miasta 24 maja. Naszym zwycięstwem będzie niska frekwencja w referendum i wysoka w dniu każdych wyborów. Ostateczna decyzja jak zawsze należy do Was napisał w mediach społecznościowych prezydent Krakowa. Dodał, że rozpocznie akcję przekonywania mieszkańców do tego, by pozwolili mu dokończyć kadencję. Inicjatorzy referendum krytykują jego Sposób zarządzania miastem, a chodzi między innymi o wprowadzenie strefy czystego transportu, a także wzrost opłat za bilety komunikacji miejskiej. RegioJet naruszył zbiorowe interesy pasażerów, orzekł Urząd Transportu Kolejowego. Czeski przewoźnik nie uruchomił w grudniu zeszłego roku planowych pociągów. Grozi mu za to kara do 2% rocznego przychodu. Chodzi o 23 połączenia, które były już ujęte w rozkładzie jazdy. To m.in. 7 pociągów na trasie między Warszawą a Krakowem, 4 między Gdynią a Krakowem i 12 pociągów między Poznaniem a Warszawą. Urząd poinformował też, że otrzymał wiele skarg od pasażerów. Dotyczyło one między innymi problemów ze zwrotem biletów oraz wypłatą pieniędzy. Decyzja nie jest prawomocna. Przewoźnik może się od niej odwołać. Dzień w Polskim Radiu 24. Minęła godzina 13.33. Tam dnia. Wraca sprawa ewentualnego zaangażowania Polski w działania Stanów Zjednoczonych w rejonie Zatoki Perskiej. Wszystko przez wywiad prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który w telewizji Polsat sugerował, że europejscy sojusznicy powinni, wykorzystując odpowiednią flotę i uzbrojenie, Bardziej włączyć się w operacje na Bliskim Wschodzie. To wywołało oczywiście polityczną burzę, zwłaszcza na Platformie X. Bo przecież w ostatnich tygodniach i Kancelaria Premiera, i Prezydencki Ośrodek mówili podobnie, podobnym głosem, że nie wyślemy polskich żołnierzy na Bliski Wschód. My łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która zna tę sprawę. Dzień dobry Agnieszko. Dzień dobry, witam. Prześledziłaś polityczne wpisy na X, zebrałaś też najnowsze komentarze, te polityczne i eksperckie. Powiedz, tak. co wynika z całej tej politycznej burzy i czy to jest jedynie burza w szklance wody? Rzeczywiście Ewo, na pewno mówimy o politycznej, ja bym dodała nawet trochę takiej wielkanocnej burzy, bo rzeczywiście to co mówił w wielkanocną właśnie niedzielę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz w Polsacie, no wywołało lawinę, no bo teoretycznie minister mówił dość niewinnie i dość oględnie, że administracja Stanów Zjednoczonych oczekuje i słusznie, większego zaangażowania na Bliskim Wschodzie ze strony sojuszników z Europy. Zresztą posłuchajmy tego fragmentu z Polsatu.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 No i nie musimy oczywiście dodawać, że tego typu wypowiedź, ona oczywiście miała jeszcze ciąg dalszy zaraz o nią opowiem, wywołała rzeczywiście no, taką lawinę politycznych komentarzy. Co prawda minister dopytywany przez dziennikarzy o polsko i ewentualne zaangażowanie naszych żołnierzy przyznał, że nie ma takiego twardego oczekiwania ze strony Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście nikt na ten temat w Polsce dzisiaj nie rozmawia, no ale słowa to jest jedno. Oczywiście ta polityczna burza na Platformie X to jest drugie te krytyczne. Wpisy zamieściło bardzo wielu polityków z koalicji rządzącej. Oczywiście z premierem Donaldem Tuskiem na czele, szef rządu, no wczoraj, w lany poniedziałek pisał, że ludzie PiS i prezydenta chcą wplątać Polskę w wojnę. Nie pozwolę na to. Tak ripostował szef rządu. Odniosła się też do tego dzisiaj, w naszym politycznym poranku, na naszej antenie Magdalena Sroka z psl Doradzała więcej umiaru ludziom prezydenta, więcej też spokoju w debacie o sprawach tak ważnych, ale też tak delikatnych, które jej zdaniem nie powinny podlegać politycznym rozgrywkom. Tak właśnie jest w polityce w momencie, kiedy rozpoczyna się dyskusję w danym kierunku, to zawsze na miękko, a, a, a później ten cel może być ukryty i wyłaniać się w kolejnych miesiącach. Nie ma w tej sytuacji żadnych argumentów za tym, żeby państwa europejskie przystąpiły do wojny na bliskim, Wschodzie nikt tej wojny nie wywołał z państw europejskich. Nikt też nie ma takiego oczekiwania w Polsce, żeby wysyłać naszych polskich żołnierzy tam w tamten region. Zresztą Donald Tusk wiele razy w ostatnich dniach mówił o tym, że my jako państwo nie szykujemy żadnej ekspedycji w rejon Zatoki Perskiej. Chociażby mówił o tym premier 17 marca, gdy otwierał cotygodniowe posiedzenie rządu i wskazywał wtedy, że Polska ma inne sojusznicze zobowiązania na teraz, chociażby ochronę wschodniej flanki NATO, w tej wschodniej flanki NATO, gdzie przecież tak naprawdę na jej peryferiach trwa nieustanny konflikt Ukrainy z Federacją Rosyjską. Ja pozwoliłam sobie też na rozmowę na ten temat z ekspertem, który dosyć często gości na naszej antenie, z redaktorem naczelnym Nowej Techniki Wojskowej, Mariuszem Cielmą. Ja zapytałam redaktora, kto tak naprawdę z europejskich sojuszników, no, mógłby ewentualnie, gdybyśmy nawiązywali do wypowiedzi ministra prezydenckiego przydacza, zaangażować się z tych europejskich sojuszników, rzeczywiście bardziej w te działania w Zatoce Perskiej, czy, czy ściśle już w nie Ormus. Mariusz Cielma nie pozostawia złudzeń. Są zaledwie dwa tak naprawdę państwa w Europie, które mają i floty, i uzbrojenie zdolne do działania ekspedycyjnego. To są Francja i Wielka Brytania. W tym przypadku mowa przede wszystkim o systemach przeciwlotniczych, które mogłyby wesprzeć taką operację. Na pewno oczywiście marynarka wojenna, siły specjalne, lotnictwo bojowe, ale to ciągle byłby element taki pomocniczy dla tych głównych działań amerykańskich. Więc te siły europejskie ewentualnie mogłyby się wpiąć w to, czym dysponują w regionie Amerykanie. No jak to wszystko się rozwinie, to zobaczymy. Wiemy, że przecież jest to ultimatum do godziny drugiej w nocy z wtorku na środę dane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych władzom w Teheranie. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało i co tak naprawdę Stany Zjednoczone zrobią. Agnieszka Drążkiewicz, Agnieszko, bardzo dziękuję za dziękuję. przybliżenie nam tego, co dzieje się wokół słów polityków dotyczących ewentualnego zaangażowania Polski, polskich żołnierzy w wojnie na Bliskim Wschodzie. Komentarz. Połączyła się z nami pani dr Magdalena Nowak-Paralusz, politolog z Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu. Dzień dobry pani doktor.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 Oznacza to zdecydowanie większą e, podatność jednostki na określoną narrację. Więc to jest ten element, który wykorzystują politycy. Dalej idą e, kolejnym elementem również, o którym mówi psychologia polityki, czyli o efekcie konsolidacji wokół władzy. Nie, Sytuacja zagrożenia tak? dokładnie. E,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 Autopromocja. Czy żałobę po ukochanym zwierzaku może boleć równie mocno, co po bliskiej osobie? O tym będę rozmawiać w najbliższą środę w audycji Do Pomyślenia z Darią Grzesiek, autorką książki To Był Tylko Pies. Emisja w Polskim Radiu 24 o 22.06. Zapraszam do słuchania. Ewelina Kamińska. Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów